jestem Alicja i byłam dwa razy animatorką w Grecji i chciałabym Wam opowiedzieć tak naprawdę dlaczego warto być animatorem. Dobra Alicja, głupie pytanie. Czym właściwie zajmuje się animator? <laughs> animator tak naprawdę dba o całą atmosferę w hotelu. Są to na przykład jakieś konkursy, zabawy. Chodzi głównie o atmosferę, o atmosferę zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Także, no naprawdę jest szerokie pole do popisu. <laughs> Chodzi o to, żeby każdy tak naprawdę gość hotelowy czuł się jak najlepiej. A powiedz mi, jak to się w ogóle stało, że zdecydowałaś się wyjechać właśnie w taki sposób? No to jest dość zabawna historia. <głosy> Zaraz po liceum uznałam, że z chęcią zrobię coś szalonego, coś ciekawego. Uuu. <głosy> uznałam, że dlaczego by nie wyjechać na dłużej, nigdy nie byłam na takim wyjeździe. Głównie wyjeżdżałam na jakieś dwa tygodnie, to było coś zorganizowanego. Uznałam, że chciałabym zobaczyć, jak to jest mieszkać to to w, innym, w innym nie tylko mieście, ale no może nawet kraju. No i moja koleżanka stanowiła również wyjechać, tak? znaczy ja jeszcze nie wiedziałam, że wyjadę, ona postanowiła to wcześniej <grych> I przechodziła właśnie taki kurs na animatora, cały czas mi o tym opowiadała. Ja w tym okresie jeszcze nie myślałam totalnie o byciu animatorką, bo dla mnie to bardzo odległe. No i w momencie, jak ona już zdała ten kurs, przeszła wszystko i już firma ją zatrudniałby pracę, to okazało się, że jednak firma poszukuje więcej pracowników. No i właśnie wysyłali maile do, do każdego już przyjętego pracownika, czy może kogoś nie zna, kto byłby zainteresowany i byłby w stanie wyjechać właśnie trochę na spontanie. No i uznałam, że dlaczego nie. A powiedz mi, ten kurs na animatora to, to, to o co chodzi? Znaczy, żeby być animatorem trzeba przejść taki kurs. Głównie firmy albo hotele, czy też biura podróży organizują zawsze kursy animatorskie. Podobnie jest również z rezydenturą, także są kursy na rezydenta. No i ja akurat nie przechodziłam takiego kursu, miałam przyspieszoną rekrutację, <laughs> ale wszystkiego mnie to również nauczyli, także myślę, że byłem profesjonalnym pracownikiem. A powiedz mi, to jest tak, że Ty wysyłasz CV i dopiero wtedy zapisujesz się na kurs, jak Cię przyjmują, czy musisz być ten kurs, żeby gdziekolwiek się wyjść? Znaczy, generalnie wymagają takiego kursu, mhm. ale można się zapisać na taki kurs, można go przejść, a później niekoniecznie no, trzeba podjąć pracę. To zależy naprawdę, zazwyczaj on kosztuje. Ale nie są to bardzo wysokie ceny. No właśnie, słyszałam też, że można pracować jako rezydent. Jaka jest różnica między animatorem a rezydentem? No, no tak naprawdę rezydent i animator to jest um, ktoś zupełnie inny. <grym <grym> <grym> Oboje mogą pracować dla tego samego biura podróży, jednakże podczas, kiedy animatorzy zajmują się atmosferą w hotelu, to mhm. rezydenci dbają tak naprawdę o gości, o całą administrację, o to, żeby konkretny człowiek dojechał do konkretnego hotelu, one tak naprawdę witają gości na lotnisku i przekazują wszystkie najważniejsze informacje. Również, jeżeli odpłukacie się wydarzy na, na takiej wycieczce, to oni właśnie są odpowiedzialni za to. E, pomagają na przykład do sesji do szpitala, czy właśnie, mm -hmm. no, różne są sytuacje, w każdym razie wszystkie administracyjne sprawy to oni załatwiają. No i również oni organizują takie spotkania informacyjne dla klientów. E, mogą oni się zapisywać, znaczy właśnie goście hotelowi mogą się zapisywać na konkretne wycieczki fakultatywne, no i też starsze osoby wyjeżdżają na wycieczkę. Co sprawiło, że zaufałaś akurat tej organizacji, z którą koniec końców wyjechałaś? No u mnie, powiem szczerze, to był na maxa Sponta. Może nie, że nie ufałam, ale nie byłam pewna wszystkiego, co wyczytałam, czy też co usłyszałam wcześniej. Powiem szczerze, no, nawet nie miałam czasu na to, żeby ufać czy nie ufać. Bo mój szef do mnie zadzwonił. Przez telefon, nawet nie wiedziałam, kto on dzwonił dzwoni do mnie jakiś numer. Odbieram i pyta się do mnie: No, hej, Alicja! Co tam u Ciebie? Y, czy skończyłam już sesję? Nie miałam nawet z kim rozmawiam. Nie później się przedstawił i się zapytał, czy, y, czy jestem gotowa i czy jadę za trzy dni. Dokładnie. No za trzy dni nie byłam. Ja spytałam się może kiedy później. No nie śmiem. Także powiedziałam, no to może za tydzień. Ja powiedziałam, a Powiedziałam, może jeszcze później? No i okazuje się, że później już nie dał rady. Bo już zaczynał się sezon. Także w połowie czerwca... W tydzień podjęłam decyzję, że tak wylatuję, tak będę pracować przez trzy miesiące w Grecji. Ło, wow, no to rzeczywiście. Nawet nie miałaś właśnie chyba czasu się przestraszyć. Nawet nie. Dokładnie, nie miała czasu się przestraszyć. Grodzia <grym grym> podpisał umowę, spakowałam się mm. i wyjechałam. A jak swój nasz swój pierwszy dzień? Czy to było jeszcze przed przylotem gości? Miałaś czas na naukę? Mm -hmm, tak, tak, tak. Znaczy może niekoniecznie miałam czas na naukę, ale pierwszy dzień był właśnie taki organizacyjny. Mm -hmm. Jak przyjechałam. Y tak naprawdę poza rezydentką, to nikt na mnie nie czekał. Nie, nie wiedział, że ja tam w ogóle przyjadę. No i następnego dnia wszystko, ona mi tak naprawdę wszystko pokazywała, jeszcze nic nie zaczęłam. I dwa dni później już ruszyliśmy ostro. O kurczę, nieźle. Ja wyjechałam tak naprawdę dwa razy, także mój pierwszy właśnie był taki spontaniczny, ale za drugim razem to tak naprawdę ja już musiałam wszystko sobie dograć. Także no przede wszystkim trzeba bardzo szybko myśleć o tym, żeby taką pracę podjąć. Mhm. Niekoniecznie już trzeba się decydować, ale... Dosyć wcześniej trzeba myśleć, bo tak naprawdę biura podróży już, no tak, przełom grudnia, stycznia, już Na zaczynają. No, <grytanie> już zaczynają myśleć o sezonie, tak naprawdę już zaraz będą um, pierwsze tanie bilety, pierwsze <grytanie> <grytanie grytanie> tanie wycieczki, także już musi być wszystko dograne. <grytanie> I nie muszą mieć pewność, że zapewnią tak naprawdę klientom to, o czym piszą, że zapewnią. <grytanie> także, także już w styczniu zazwyczaj taka rekrutacja się otwiera biura podróży ogłaszają się internetowo, że jest rozpoczęta rekrutacja. Inni ogłaszają się rekrutowo, że zaczynają takie kursy, Także mm -hmm. to zależy. Jeżeli ktoś ma kurs, to już stricte od razu do rekrutacji podchodzi. Można też podejść do rekrutacji, a dopiero później zrobić taki kurs. Mm -hmm. Czasem można najpierw już napisać po prostu, tej rekrutacji, że zaraz się podejmie taką, taki kurs. Najpierw przez go wcześniej, i dopiero już z papierkiem, by spokojnie podejść, podejść do rekrutacji. Mhm. A mówiłaś, pamiętam, że są takie trzy drogi, tak? Że przez biuro podróży. Mhm. E, tak, tutaj no, mamy różny, różny rodzaj zatrudnienia, mamy dużo możliwości. Ja dwa razy wyjechałam przez biuro podróży, także powiem szczerze, że to, to jest dosyć bezpieczne według mnie ponieważ biuro podróży nam zapewnia i przelot, i zakwaterowanie, również wyżywienie. Także praktycznie w 100% myślę, że tutaj możemy bardziej być bardziej bezpieczni. Są również firmy animacyjne. Taka największa firma animacyjna międzynarodowa to jest Pinkwave. Ja nie miałam okazji z nimi stricte pracować, ale poznałam bardzo dużo animatorów. Także wie od nich taka energia, że naprawdę polecam. No i tutaj już w zależności od tej firmy nie każde wszystko też zapewnia. No można też na własną rękę zawsze próbować. Można się skontaktować z hotelem, ale niekoniecznie już ten hotel na przykład tam zapewni przelot. Czy trzeba spełnić jakieś specjalne wymagania, żeby zostać animatorem lub prezydentem? Hmm, a znaczy no na pewno języki. Tutaj myślę, że język angielski ma taki no, poziom komunikatywny. Ja nie mówię, że to mi się nie wiadomo jaki <grym> poziom. <grym> <grym> ale poziom komunikatywny. Myślę, że tutaj no, jest na pewno wymagany. Ja w zasadzie wyjechałam zaraz w maturze, no to zdawałam tyle więc to wystarczyło. <grych> no na pewno trzeba być osobą otwartą. To nie zawsze wyjdzie przy rekrutacji, stricte bardziej może przy rozmowie już, jeżeli chce się być na przykład animatorem sportowym, to też na pewno sportowo i zdrowotnie trzeba spełniać wymagania. A, bo to można sobie wybrać, tak? Czy chcesz być animatorem sportowym, czy na przykład z dziećmi? Tak, kacować? tak, tak. W mhm. zależności od hotelu, ale głównie jest podział na animatorów dziecięcych mhm. i na animatorów sportowych. Dziecięcy, to znaczy, że prowadzimy zajęcia w Kids Clubie, organizujemy docaką czas. Ja właśnie byłam takim animatorem dziecięcym. bo myślę, że dawało to mnóstwo frajdy. Każdego dnia staraliśmy się mieć inny dzień tematyczny, także na przykład był dzień indiański, gdzie z rana przygotowywaliśmy się tutaj całe porany, żeby być małym indianinem. I dzieciaki właśnie przez cały dzień chodziłam w takim stroju, co się również tyczy animatorów. Ja też przez cały dzień chodziłam jako indianka, szłam tak do restauracji, jest obiad. No, a następnie wieczorem było inne zajęcia. Był też dzień piracki i szukaliśmy skarbu po całym hotelu. No, zależy też jaki hotel, ale <grym> jest duże pole do popisu. A taki animator sportowy na przykład, no zaprowadzi siatkówkę, waterpolo. Są też osoby, które prowadzą aqua robic, zumba. No i też jeżeli to jest duży hotel, który dysponuje taką dużą sceną, gdzie można mm -hmm. wystawiać jakiś y, spektakl, musicale, to też właśnie wieczorem y, głównie animatorzy zajmują się takim show wieczornym. <grych> tak, zawsze na tak, godzinkę przed. Wchodziliśmy po całym hotelu, czyliśmy showtime. Nie zawsze, nie zawsze każdy animator się tym zajmuje. Czasem hotel wynajmuje specjalne grupy animacyjne, na przykład z innych hoteli, mhm. albo jakieś po prostu tancerze, czasem cyrki też. To naprawdę zależy. No kurczę, tak. no ja na przykład wystawiłam właśnie musicale, pamiętam za pierwszym razem jak, jak wyjechałam, bo naprawdę było one na wysokim poziomie, bo pod wrażeniem i zastanawiałam się, czy dam radę, naprawdę. Bo tak jak no, chodziłam na jakieś tańce czy coś wcześniej, jak byłam młodsza, ale nie byłam pewna, czy dam radę i z racji, czy to był taki spontan, nie było na to zupełnie przygotowana. Myślałam, że będę się zajmować dzieciakami i tyle. <grystanie> A to okazuje się, że będę występować w spektaklach. No, także, okay. <grystanie> także powiem szczerze, że naprawdę, naprawdę właśnie byłam, byłam w szoku, że to jest na tak wysokim poziomie. Mieliśmy ogromne zaplecze, mnóstwo kostiumów. Że osoby, które mniej się może w tym czują, albo odnajdują, to albo przy nagłośnieniu będą pracować, albo przy oświetleniu, czy będą też pomagać przy scenografii. Bo też warto tutaj nadmienić, że codziennie był inny musical. I mieliśmy program hmm. dwutygodniowy. Także, no dosyć sporo tego było. Ja jak przyjechałam, nie znając ani jednego kroku, to powiem szczerze, naprawdę byłam zestresowana. Później nawet się okazało, że dostałam główną rolę w jednym. I właśnie ja w tym o Także wszystko jest do zrobienia. No i mieliśmy choreografkę tam na miejscu, która też była, była właśnie animatorem. Była animatorką sportową, prowadziła zumbę, aquarobik, wszystkie takie właśnie taneczne rzeczy. przerwie, kiedy wszyscy goście hotelowi myśleli, że my sobie odpoczywamy. To my tutaj ciężko trenujemy. Także właśnie pod, pod okiem choreografa to rzeczywiście było to muzykale, więc były śpiewy. Ale tutaj to leciało z playbacku. No ale słów też musieliśmy się nauczyć takich piosenek, to też nie wszystko chodzi tak od razu, a codziennie jest inny musical. No, a że wszystko jest podobne, to było trochę ciężko, ale myślę, że naprawdę dla chcącego nic trudnego. Chciałam się spytać o te dzieci w hotelach. Znaczy, powiem tak, ja byłam z biura podróży polskiego, także mm. głównie byłam pracownikiem dla Polaków. No ale wiadomo, no przecież nie powiem dziecku, że nie, z nim nie będę się bawić. No. Także tak naprawdę no, musiałam zajmować się całym pit klubem. Nie mm. byłam sama, miałam też innych animatorów. Tak naprawdę powiem szczerze, na no, dzieciaki mają własny język. Naprawdę. I... Powiem, ja może nie za oczek, w oczach, ale na pewno byłam wzruszona. Jak widziałam dzieciaki z różnych krajów, które totalnie nie potrafią się ze sobą dogadać. I tak wspaniale się bawiły, to jest naprawdę przeurocze. Mhm. <grafy> Także powiem szczerze, no jeżeli no dzieci e, takie, które, no, z którymi mogę rozmawiać po angielsku, no to oczywiście rozmawiam po angielsku. E, no z polskim po polsku. <grafy> <grafy> Także znam też francuski, to starałam się też z językami francuskimi. Ale powiem że nie było problemu zupełnie. Też się zastanawiałam sama, jak to będzie. Ale naprawdę bez problemu, e, także, także nie ma się czym martwić. Jeżeli chodzi o takie um, przygotowywanie zajść, czy ktoś um, opracowuje taki grafik, czy animator to robi sam, to będzie to znaczy cała ekipa ta Disenca, mm. no zazwyczaj siadam jest w mózgów. E, no zazwyczaj no jednak osoby, które są bardziej doświadczone, mają jakieś pomysły albo co sezon w zasadzie powtarzają to, więc jeżeli akurat mamy szczęście i trafimy szczęście albo nieszczęście, może będziemy mieli lepsze pomysły. Ale w każdym razie, jeżeli akurat trafimy na osobę, która już pracowała w taki sposób i już wie, z czym to się je, to ma pewne pomysły i po prostu ona nam, znaczy może nie, że dyktuje, ale pokazuje, co możemy robić, my na to się zgadzamy, czy się nie zgadzamy i wtedy wymyślamy coś innego. Więc tak naprawdę każdego dnia warto wcześniej przemyśleć, co będzie, mhm. co będzie w planie, w programie. Też dobrze, żeby klienci wiedzieli, co będzie następnego dnia, bo też tutaj w zależności od hotelu nie zawsze to wygląda tak yy, sielankowo, <głos> że menedżer hotelu o wszystkim też myśli, także warto, no wiadomo te pierwsze tygodnie to jest takie wdrażanie się, a w pewnym momencie tygodnie będą się powtarzać i ludzie też wyjeżdżają na turnusy albo jednotygodniowe, albo dwutygodniowe. Więc warto mieć jest taki program na dwa tygodnie i dobrze, żeby klienci wiedzieli, co będzie następnego dnia, więc jakąś na przykład tablicę, ogłoszeń, mm -hmm. tablicę, gdzie będą opisane właśnie i e show jakie będzie wieczorem i co będzie dla dzieciaków, co będzie w programie dziennym, też dla dorosłych czy też starszych dzieci. Także tak naprawdę no tutaj nasza kreatywność działa. Też oczywiście zależy się w zależności od dzieciaków, jeżeli danego dnia nie będzie ich aż tak sporo. Żadne z nich, powiedzmy, nie będzie chciało mieć wielkich zawodów olimpijskich. Ale jednak te dzieciaczki będą chciały nam rysować, kolorować, że też wpływać w basenie, co zazwyczaj chcą. No to możemy też zmienić ten program pod dzieci. Także tutaj wszystko jest takie płynne, powiem szczerze. Ale warto mieć jednak ten program, bo myślę, że dziecko, które już wie, że następnego dnia będzie małym piratem, to już nie może się doczekać. Wsparcie mamy na pewno od Shop'a bo tutaj też w zależności, czy to jest duży hotel. Jeżeli jest duży hotel to na pewno też jest duży team animacyjne. Czasem są hotele, gdzie tylko i wyłącznie, powiedzmy, z biura podróży są animatorzy. Czyli ja na przykład miałam koleżankę, która pracowała wyłącznie w piątkach, w czwórkę. Nawet się zdarzało w dwójkę. Także tutaj warto wcześniej się dowiedzieć, czy to jest duży hotel i ile przewiduje animatorów. No bo w dwójkę powiem się, że ciężko <śmiech> <śmiech> zrobić nie wiadomo jakie animacje. Show też się nie wystawi. <śmiech> No, można próbować, wiadomo, można <śmiech> <śmiech> zrobić występy z udziałem publiki. Także tutaj zawsze można coś wymyślić, ale na pewno jest ciężej, na pewno to już nie będzie taki poziom animacji, jaki można byłoby zapewnić. Także tutaj warto jest dowiedzieć się tak naprawdę, ile danych za tych osób. Jeżeli jest to duży team animacyjny, to zawsze jest szef animacji. kto Ktoś po prostu wcześniej pracował? Przynajmniej jeden z No, ale ja na przykład zawsze miałam szef animacji zupełnie, zupełnie z innego teamu, znaczy nie z innego teamu, ale zupełnie z innej firmy, może tak. Mhm. I za pierwszym razem jak wyjechałam, współpracowałam z teamem niemieckim, Klub Kalimera. Gdzie tak naprawdę było 15 Niemców, e, jeden z Niemców był właśnie szefem animacji i tak naprawdę to on nam pomagał, e, on nam no, dyktował tak naprawdę co następnego dnia będzie. Tak jak nasza kreatywność jest ważna, my mogliśmy wymyślać, co tak naprawdę chcemy robić, ale musiało być to zaakceptowane przez szef animacji, e, bo tak naprawdę to on odpowiada przed menadżerem hotelu. Powiedz mi, czy trzeba ponieść jakieś koszty związane z programem? Ja na przykład nie płaciłam zupełnie nic, e, u mnie to było właśnie z biura podróży, także, także to biuro podróży mi opłacało przelot, mi wszystko opłacało. Więc u mnie z mojej strony nie było żadnych kosztów. Ale wiem, że jeżeli się inną drogą szuka takiej pracy, no to może się to wyglądać z jakimiś kosztami. Mogą też być firmy, tak naprawdę to, to zależy, naprawdę. Mm. <laughs> trzeba szukać, bo, bo różnie to wygląda. Ale czasem są firmy, które właśnie już za samą rekrutację biorą opłatę. No właśnie czasem kurs, to kurs trzeba płacić. Także to naprawdę różnie wygląda. Bo czasem to firma ciebie wysyła, czasem ty na własną rękę go robisz wcześniej. Także powiem że no można znaleźć, naprawdę jest bardzo dużo opcji żeby nie ponosić żadnych kosztów. No ja polecam na pewno pierwszy wyjazd z biura podróży, mhm. bo jest najwięcej zagwarantowane, no najbardziej jest to pewne, no i właśnie nie ma tych takich kosztów. A ile można zrobić. No to jest też pytanie. Okay. Na które naprawdę można długo rozmawiać. Temat rzeka. Temat rzeka. No i takie przeświadczenie, że animator to zarabia naprawdę miliony. Dobrze się bawi jeszcze zarabia. To jest na wakacje. Dokładnie. w wakacje. No niekoniecznie zawsze to tak wygląda, powiem szczerze. No, taka stawka no, z biura podróży, myślę, że minimalna to jest 2000 na miesiąc. Myślę, że na pewno nie będzie mniej. Ale pomyślę, że są też biura podróży, które płacą od języka, czyli im więcej języków znasz, tym masz większą stawkę. Też od umiejętności, myślę, że tutaj personalnie szef też podchodzi. Jeżeli już wyjeżdżasz który sezon, to też na pewno masz wyższą stawkę. No wiem, że też osoby, które wyjeżdżały z klubów animacyjnych, zarabiają więcej. Ale tu mhm. myślę, że trzeba mieć troszeczkę większe doświadczenia. Więc tak naprawdę no od dwóch do nawet... 6-8 tysięcy można zarobić. A ty klub animacyjny, to można do niej jakoś dołączyć? Znaczy tak, internetowo po prostu po <głos> informacje, z informacji największe a taki największy międzynarodowy to jest Pink Life. No jak długo trzeba wyjechać? Znaczy tak, wyjazdy są minimum, to zwyczaj minimum 3 miesiące. No można spotkać krótsze, ale raczej to raczej też nie jest to na rękę, bo sezon tak naprawdę zaczyna się w połowie czerwca już, i kończy w połowie września. Także głównie to są 3 miesiące. Jeżeli jest Hedem headem tudzież takim przykładem animacji, to zazwyczaj są to wyjazdy dłuższe. Sezon się zaczyna, to on jest tą osobą, którą ci się wprowadzi z resztą animatorów. Czy jeżeli wyjedziesz na 3 trzy miesiące, to możesz potem sobie zostać pozwiedzać? To zależy już od Ciebie? <grym> znaczy, no jeżeli już <grym> skończył się termin, kiedy podpisałam tę umowę, to mogę na pewno zostać Ci pozwiedzać. Aha, bo myślałam, ale... że masz jakiś bilet powrotny. Na Właśnie mam bilet powrotny. <grym> A -a. <grym> Także mogę zostać Ci pozwiedzać, ale wtedy wrócisz się na własną rękę. Aha. w ten sposób. Czyli jeżeli... Znaczy, myślę, że można się coś dogadać czasem. Zależy wszystko personalnie. Jak po tygodniu masz jeden dzień wolny. Tak. Znaczy zazwyczaj. Na pewno też są takie wyjazdy, gdzie może się okazać, że jest więcej. Ja miałam taki jeden day off i powiem szczerze, no przydaje się, ale czasem jest się tak zmęczonym, że najchętniej się po prostu śpi przez ten cały dzień. No ja na przykład jestem taką osobą, która nie chce marnować czasu zupełnie i wolę sobie krócej pospać, jednak porobić coś ciekawego. Także no zazwyczaj ten day off jest po prostu planowany, jak tylko się jeden skończy, to już planujemy następny. Także zazwyczaj to są właśnie jakieś wyjazdy, to jest ten czas, kiedy można coś zwiedzić, coś pojechać dalej. Mhm. Jak przygotowałaś się do wyjazdu? No właśnie, za drugim razem wyjeżdżałam już mniej spontanicznie, także wiedziałam jak, jak to wszystko już wygląda. Też było mi na pewno łatwiej. Mhm. No przede wszystkim ja sobie wyrobiłam taką kartę EKUS ubezpieczenia. Potem okazało się, że to ubezpieczenie nie jest nimi niezbędne, ponieważ moje biuro podróży mnie ubezpieczało. ale nie zawsze, nie zawsze jest taka informacja, albo nie zawsze też jesteśmy pewni na 100% czy mamy takie mm. ubezpieczenie, więc na pewno warto je wyrobić, um, no i przygotować. No, trzeba się spakować tak sensownie, <laughs> jednak trzy miesiące. <laughs> głównie spakować, głównie trzeba też wiedzieć, na pewno trzeba podpisać umowę wcześniej, to jest też bardzo mm. ważne. Żeby podpisać taką mowę przed wyjazdem, ponieważ no warto być pewnym, że tutaj nikt nas nie oszuka, wszystko jest dograne. No i dowiedzieć się konkretnie skąd mamy wylot. To też jest bardzo ważne, bo często to ulega zmianie na ostatnią chwilę. A czy masz możliwość wyboru jakby hotelu do jakiego jedziesz? Głównie tak, zazwyczaj, nie ma takiej zasady, ale zazwyczaj właśnie szef pyta się o preferencję hotelową. Wydaje się, powiedzmy, nasze top 3 hotele. <grych> Także no mamy, mamy zazwyczaj wybór, na pewno już jak się jedzie któryś sezon, znamy się z szefem, znamy ludzi, jest na pewno łatwiej o wybór. Mamy ale także, można wybrać i wybór jest bardzo ważny. Bo tak naprawdę, no, hotel hotelowi nierówny. I tutaj, no, za pierwszym razem, jak, jak leciałam, to totalnie się na to nie zastanawiałam, nie miałam żadnego wyboru, i nawet nie myślałam, co będzie mi tam potrzebne, co dobrze mi jest w hotelu, czego niekoniecznie. Także na pewno, jeżeli jest się takim animatorem głównie sportowym, znaczy chce się po prostu prowadzić zajęcia sportowe, no to warto się upewnić, czy są tutaj boiska, czy są korty, czy tam w się, co chcemy robić, czy jest duży basen, na którym można pograć w water polo. <grych> Także to jest ważne. Jeżeli nam zależy właśnie na wystawieniu takich musicali, to dobrze jest sprawdzić, czy taki hotel dysponuje dużą sceną, czy jest amfiteatr na przykład tam. No też na pewno wielkość hotelu jest bardzo ważna, im większy hotel, tym więcej klientów, tym więcej animatorów jest potrzebnych. Także jeżeli chcemy naprawdę poznać ludzi, może niekoniecznie z całego świata, bo nie ma takich zasady, ciężko jest zdobyć akurat taką informację, kto będzie stricte tam animatorem, ale jeżeli chcemy poznać na pewno ludzi z różnych, z różnych krajów, to warto wybrać duży hotel. O takiej grupie naszej animacyjnej dowiemy się już na miejscu. Mhm. Możemy się też dowiedzieć, czy wyłącznie będzie animacja z biura podróży, czy współpracuje ten hotel też z innymi grupami animacyjnymi? No ja na pewno polecam tam, że współpracuje z innymi, no bo jest dużo ciekawiej też, jest więcej ludzi, więcej pomysłów, więcej możliwości. Mhm. Czy jest coś, przy czym mogę wyjść na przykład ostrzec takie młode osoby, które wyjeżdżają? Może nie młode, ale wszystkie. <głosy> no bo już wiek tutaj też jest różny. <głosy> Powiem, no od osiemnastki, no bo trzeba być właśnie żeby wyjeżdżać. Od osiemnastki po huhu. Hu hu. Są animatorzy, którzy naprawdę pracują całe życie. Poznałam animatorów, którzy nie wyjeżdżają wyłącznie na sezony takie właśnie wakacyjne, ale również na zimowe wyjazdy. Także to jest ich taka praca rzeczywiście zawodowa. No, ponad 30 lat miałam sobie z którymi pracowałam czasem. A przed czym mogłabym ostrzec? No to przede wszystkim właśnie trzeba mieć świadomość, że hotel hotelowi nie jest równy. Dobrze właśnie wybrać ten hotel, tak jak mówiłam. Tutaj też lokalizacja hotelu jest bardzo ważna. No dobrze jest znaleźć taki hotel, żeby po prostu było blisko, do takich miejsc, które chcemy pozwiedzać. no nie oszukujmy się. <śmiech> Mamy ten day off, więc trzeba go jakoś dobrze wykorzystać. A niestety są hotele, które są bardzo oddalone. Też od lotniska czasem jest bardzo daleko, ludzie potrafią, no goście hotelowi nawet potrafią jechać autokarem 3-4 godziny od lotniska. No też szef animacji właśnie to nie jest to samo, co nasz szef w firmie. Czasem jest, jeżeli, jeżeli wybrajcie możliwość zatrudnienia przez firmę animacyjną, więc czasem się okaże, że jest. Może nie z mojego punktu widzenia, ale tak jak ja wyjeżdżałam, no to tak nie było. Także miałam dwóch szefów. Z jednej strony musiałam wykonywać polecenia, jakie dawał mi szef mój tutaj polski, a z drugiej strony musiałam się zgadzać ze wszystkim, co mówił mój szef animacji, co nie zawsze się ze sobą godziło. Powiem szczerze, mieliśmy ogromne problemy, ponieważ Polacy na przykład wymagali, żeby wszystko było w języku polskim. No, rozumiem, że jestem animatorem dla Polaków, także starałam się wszystko tłumaczyć, ale z drugiej strony mój szef animacji mówił, że on jest dla Niemców. Także tutaj powiem szczerze, była walka, ale wszystko udało się, wszystko udało się dokrać w końcu było w każdym języku. No, ale powiem, no nie zawsze jest tak łatwo, także, także trzeba się liczyć z tym, że, że będzie trzeba sprostać i wymaganiom szefa animacji, i wymaganiom naszego szefa, no, który nam płaci, także, także trzeba to wziąć pod uwagę. Ehm, ostrzec. No przede wszystkim też trzeba się przygotować jednak na ciężką pracę. Ja na przykład y, byłam właśnie animatorem dziecięcym, y, pracowałam rano, no powiedzmy od 10 do, do 12 do 13 był właśnie poranny Kids Club, później była przerwa na lunch. Y, zaraz po lunchu tak naprawdę miałam już próby do musicalu, także też fajnie bardzo po jedzeniu mm. <laughs> było tańczyć od razu na pełnych obrotach. No ale później, a właśnie w tym momencie zawsze goście hoteli myśleli, że mamy przerwę po prostu. My dalej pracowaliśmy. Następnie było popołudniowe, był popołudniowy kit klub, także dalej, dalej z takimi cekami. Później była przerwa taka, żebyśmy, no powiedzmy, 2 godzinki, żeby wrócić, powiedzmy, do naszego miejsca zamieszkania. Tutaj też jest, warto podkreślić, że też nie jest takie pewne, czy będziemy mieszkać w hotelu, czy niekoniecznie. Ja na przykład nie mieszkałam ani razu w hotelu. Miałam własne mieszkanko właśnie, no na szczęście niedaleko, ale byli tacy animatorzy, którzy musieli dojeżdżać do hotelu. No na szczęście tutaj szef animacji rowery. Także mieli rowery, więc o tyle fajnie. Później no my właśnie w tym momencie, kiedy mamy tą przerwę, tak naprawdę wracamy do pokoju. No to jest szybki prysznic, szybkie przebranie się, I tak naprawdę już tego czasu nie ma. Już się idę do hotelu na kolację. Czasem powiem że były tak napięte grafiki, że nawet rezygnowaliśmy z tej kolacji. Później, zaraz właśnie po takiej kolacji jest mini disco dla dzieciaków. To jest już godzina mniej więcej 20-20-30, w zależności od mm. hotelu. No, to jest taka dyskoteka dla dzieci, tak naprawdę wygłupy tańce, <grym> ale dzieciaki to kochają. <grym> no i zaraz po takim mini disco, oczywiście też nie każdy prowadzi to mini disco, także też tam zazwyczaj, zazwyczaj są roszady, ale później już mamy show, także już trzeba się przygotować do takiego spektaklu. Jeżeli akurat prowadziło się mini disco i było się w jakimś szalonym kostiumie. <grym> no to trzeba było się przebrać szybko na inny kostium. Czasem się to, to łączyło z naprawdę dużą charakteryzacją. Mieliśmy takie występy na przykład pirackie, gdzie jeden mój znajomy grał osobę ciemną skórą, a wcale taką nie był. <grych> Także musiał się cały tak naprawdę wymalować na brązowo. No i chodzimy przed show, właśnie wzywamy ludzi, czy wzywamy, no zapraszamy ich tak naprawdę. <grych> tak, najwolna wola <grych> No ale klienci no, zawsze często chętnie chętnie przychodzą na takie kieszą, no bo to jest naprawdę dobra zabawa. No więc później oczywiście występ, także tutaj też stres, mobilizacja. No i, no i tańczymy. No niekoniecznie są to tańce, no różnie to wygląda, co tam wymyślimy. No ale później to też dzień się nie kończy. Klienci w hotelu jednak wymagają, żeby cały czas się coś działo. Także później zazwyczaj jest jakaś dyskoteka. Także później, tak mniej więcej już jest godzina dwudziesta 20... Pierwsze 30, 22, 22, 30, w zależności jak długie było, szyło, kiedyś zaczęło. Yy, zamykamy wszystko, sprzątamy. No i 23, zaczynamy imprezę, którą tak naprawdę my też prowadzimy. <grym> Także to my też yy, tutaj na parkiet ludzi ludzi zapraszamy. Często też nawet piszemy ludzi yy, za rękę, tańczymy z nimi. To też, no, trzeba personalnie podejść do klienta też. Trzeba mieć w sobie też takie umiejętności, żeby zobaczyć, czy to jest osoba, która woli posiedzieć. Czy to jest osoba, która no, jest dosyć nieśmiała i nie wejdzie na ten parkiet, ale z chęcią by się pobawiła. <gry> Żeby no, ta dyskoteka, no może nie, nie chodzi się zawsze dyskoteka, ale impreza nie, no, nie była nudna po prostu, tak? Też zawsze jakiś y, animator jest tam DJ-em, także my no, rozkręcamy imprezę. <grychy> I dopiero później. <grychy> jest już północy. Jeszcze, pół... <grychy> <grychy> Jeszcze później. <grychy> jest już północ i wracamy, <grychy> kończymy tak naprawdę pracę. No czasem, jeżeli mamy siły, no to też teamem animacyjnym sami mamy własną imprezę. Hmm. Także trzeba się liczyć że to jest ciężka praca. Nie mówię, że każdego dnia oczywiście to wygląda tak, jak, to, tak jak opisałam. Ale myślę że przede wszystkim tak naprawdę mydło o atmosferę. Także trzeba się zawsze uśmiechać i być takim dzieckiem szczęścia. Hmm. Ale myślę że przy takiej atmosferze ta praca szybko leci i jest naprawdę przyjemnością. Ja, chociaż byłam naprawdę zmęczona, i czasem, nie mówię codziennie, ale czasem naprawdę byłam zmęczona, jednak miałam z tego ogromną satysfakcję i naprawdę mi się podobało. Klienci hotelowi też byli zachwyceni, często też nawet nie tyle, nie, nie tyle zaznajomiłam się tak bardzo z filmem animacyjnym, co, co też często właśnie nawet z klientami. Także jeżeli młodzi ludzie na przykład przyjeżdżali z rodzicami albo nawet, nawet nie z rodzicami, nawet sami po prostu wykupowali sobie wakacje w jakimś hotelu, to często się zgadywałyśmy i nawet po tej dyskotece, po tych wszystkich zabawach jeszcze sobie siedziałyśmy i gadałyśmy. No naprawdę można poznać wielu fascynujących ludzi i to pracę daje mnóstwo satysfakcji. E, pytałaś, co mogę, przed czym należy ostrzec. Mhm. No także ta lista się nie skończyła. <laughs> o Jezu. Znaczy jest dużo plusów, to są też minusy, wiadomo. Być przygotowanym na no to, że praca animatora w biurze podróży często łączy się z tym, że pomagamy rezydentom. E, czyli na przykład w momencie, jeżeli gdy nie ma aż tylu rezydentów, e, ale jest sporo, sporo animatorów, to często na przykład to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby zebrać wszystkich ludzi e, i zebrać i z nimi pojechać na lotnisko. Mm. No i też właśnie pamiętać że jeden day off tylko, więc nie do końca jest tak, że <laughs> jedziemy na wakacje płatne. <laughs> jeżeli chodzi o studentów, to wiem, że trzeba jakoś szybko się ogarnąć z sesją, żeby być, wyjechać, tak? No niestety. Nie. To też zależy właśnie, kiedy, kiedy się dogadamy, że wyjeżdżamy, ale zazwyczaj są to wyjazdy w połowie czerwca. Tutaj też trzeba pamiętać, że anusz, jeżeli nam się to, czegoś nie uda zdać, tak? Bo też nie mamy czasu, żeby czekać na te wyniki. A mamy podpisaną umowę, więc musimy zaraz wyjechać. Też trzeba pamiętać, kiedy wracamy. Zwyczaj jest to połowa września, czyli już... Kończy się nasza sesja poprawkowa, <grafię> więc no, takie podanie musi zawierać zarówno <grafię> zarówno przyspieszenie takiej sesji, jak i również wydłużenie sesji poprawkowej. Dobra, ja, ja rozumiem, że wyjazd do pracy jako animator to nie jest taka typowa, powiedzmy, wymiana zagraniczna, ale, ale mimo wszystko, ja widzę jakieś takie rzeczy wspólne, typu nauka języka, obcywanie z ludźmi kultur, co ty o tym myślisz? No myślę, że jak najbardziej. No nie, nie jest to stricte wymiana, no ale jednak się przebywa w środowisku bardzo, <głos> bardzo multikulturowym, że tak powiem. No głównie mamy bliski kontakt z naszym teamem animacyjnym, więc jeżeli jesteśmy w dużej grupie, no to codziennie obcujemy z ludźmi i tak naprawdę no, może się okazać, że nawet z całego świata. No Także każdy ma oczywiście jakieś swoje przyzwyczajenia różne. no Wiadomo, różnimy się od siebie, więc na pewno takie wyjazdy uczą żeby być otwartym. No i też goście hotelowi też są z całego świata, już nawet o ile nie sami animatorzy, to codziennie mamy styczność z gośćmi hotelowymi, więc na pewno, no uczy to też języka przede wszystkim, uczy otwartości, ale też uczy takiego podejścia personalnego do człowieka, więc no taka szkoła życia troszeczkę. Ja już nie mam więcej tutaj, chyba, że jeszcze coś ci przyszło do głowy. No myślę, że to już chyba wszystko było poruszone. Ja Ci bardzo dziękuję tutaj, że przyszłaś do mnie opowiedziałaś mi te ciekawe rzeczy. Naprawdę jaką tu masz energię? No chyba właśnie ta praca mi dała. Jesteś idealną animatorką, mam dobry humor. No Myślę, że rozwiałam wszelkie wątpliwości. Także naprawdę serdecznie polecam.